Słuchajcie, słuchajcie, tu Kabaret Otto. Mamy dla was ważny komunikat. Parafia misjonarzy oblatów na koszutce w dniach 14-15 czerwca zaprasza jak co roku na dni koszutki. Sobota będzie nasportowa. w tym ciekawostka możliwość zagrania we francuską grę bulę pod okiem profesjonalisty. Niedziela z kolei to festyn rodzinny, podczas którego wystąpi Kabaret Otto, czyli my. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej www.koszutka.pl Zapraszamy! A zapraszał Kabaret, kabaret Otto!